Niech będzie podpalony. Nie ześpiewa wcale. Nie ześpiewa. że w sumie nie powiedzieli, dla to zrobiło. Bo do tej pory nie to dla to zrobiło. I one podnosiły. to jest w stanie Jak można być. Tak być. Tak nie... To jest tobie podykalne, ale do czym to Dzisiejszą audycję rozpoczął zespół Krzycz. A dlaczego to zaraz usłyszycie? Cześć z tej strony, Tomasz. Audycja opatrzczęki. E, witaj, Tomasz. E, to Przemek, e, Przemek drążek. A, tutaj w Sikał, też, też używam drugiego imienia, czyli Krzysztof, a nam na Chris, Krys, ale to przemysł, Krzysztof, nie? Może <grym>, zróbmy tak. Ja jestem Tomasz, i ja to rozumiem. No, no wysokie, wymówienie mojego imienia e, e, dla ludzi, którzy nie mówią po polsku jest, jest, jest bardzo, bardzo skomplikowane no nie wątpię, nie wątpię niektóre, niektóre słowa polskie, nie tylko imiona są skomplikowane ja pamiętam, tak jak, jest. Wiesz, ja pamiętam jak kiedyś ostro nawalony poszedłem do monopolowego z kolegą nie chciała koledze sprzedać, więc podszedłem babę na Anglika Spoglą wiesz, spoglądałem na półkę i widzę jarzębiak, więc e, zadałem Babie pytanie. May I have this jersey, bajak? Pięknie. No, powiedz, powiedz mi, co cię skłoniło do opuszczenia Polski i w sumie zawieszenia tak fajnego zespołu, jakim był krzycz? Oh wow. No takie dość, dość pytanie, powiem, powiem, wiesz, no kurczę, he, tak z przeciągu lat, to jest, wiesz, to się patrzy z zupełnie innej perspektywy, nie? w tym sensie, że w momencie kiedy, że wiesz, decyzję, żebyśmy dorastali, to był rok e, dziewięć, osiem, już był taki plan, to już była późna jesień, no, w zasadzie to był listopad, czyli, czyli mamy, mamy, mamy jakąś tam rocznicę tego, nie, i wiesz, i gdzieś do wniosku, że... Mm, robi się dość ciasno w Polsce. Ciasno, nie, nie, nie w sensie, że wiesz, że nam się w Polsce nie podobało, to, to, to zupełnie do tego nie, nie, nie zmierzamy. Chodziło o to, że, że zrobiliśmy koncert grupie, którą zawsze chcieliśmy widzieć na żywo na, w naszym mieście. To było No i został skradziony van tej kapeli. I to było w było bardzo takim miastem nieprzyjemnym, gangsterskim miastem. To było miasto, które który miało, no jak to dziennikarze też mówi, z wyborczej, że gęb, gębę takiego miasta, miasta no, bardzo niebezpiecznego i bo, bo, bo było sporo różnych przemytów handli i przewiały przy, się, no, no, no po prostu było, było strasznie niewesoło na ulicach. Dużo gangsterów, ten Wante, też, to też było wszystko zaplanowane przez, przez różne gangi samochodowe. był szczeliny, była po koncercie, no, no Jakoś dwa dni po tym, nie? I wiesz, generalnie było bardzo nieprzyjemnie. Taki klimat był, był nieciekawy. Generalnie to, no, to um, w jakiś tam sposób e, pociągnął nam skrzydła, że, nie, że już nie chcieliśmy nic, nic więcej robić. I, I to była taka może decyzja nie tyle pochopna, ale wtedy, wtedy był, był też taki trend, że ludzie wyjeżdżali do, dość często masowo. To jest ta północna Polska, że były, były już emigracje do Anglii, Niemiec, e, Skandynawii. I mi się wydaje, że chyba też o to tak właśnie, też chcieliśmy czegoś nowego, czegoś, lepszego, czegoś niby lepszego, nie, chyba tak wyszło. Chicago się nawin nawinął do dość później, bo taki był plan, żeby skrzydł się przyprowadzić do Szkocji, ale że tamtejsza scena jakoś nie, nie do końca nas skręciła nas w tamtym momencie, I Chicago było takim miejscem, też no... Pff, no... W zasadzie marzenie, bo, bo to nie, nie, nie, nie było dość łatwe, żeby się, żeby się tutaj dostać. Nie? To też była dość skomplikowana praca, ta, ta, ca, ca, cała, cała przeprawa. No ale dobra, nie chcę się tutaj rozkręcać, bo to, bo to, wiesz, to jest temat bardzo taki długi, i wiesz, i tak nie, nie jest coś łatwo w tak wiesz, w parę, parę zanach to opowiedzieć, nie? ale. No krzycz generalnie też, dlaczego się krzycz rozpad, Może, może też tutaj to, to odpowiem na to pytanie. No, byśmy młodzi, to jest, to, to jest pierwsza rzecz, były różne wizje. No my z Robertem chcieliśmy bardziej iść jeszcze bardziej awangardowo. Byliśmy, byliśmy też podierani takimi z wytwórniami jak Skingraft, gdzie ta muzyka była już, no już nie był taki typowy noise rock, tylko już było, było o wiele bardziej zakręcona jazda i chyba to nas też tak nakłaniało, żeby, żeby tak nie zostać, nie zostać na tych samych w tych samych klimatach, gdzie ta była płyta Trauma nagrawana gdzie mm -hmm. w, w 97 chyba, zgadza się, no i wiesz, i chyba to też taki był, był ciąg, żeby coś, coś cały czas się rozwijać i robić coś nowego i chyba, chyba to po prostu tak samo z siebie, no, że był chyba ten czas, że dalej już nie można pójść, nie? W te, z tą ekipą i, i, i każdy chyba też już tak szukał jakichś chyba innych, innych, innych, rozwiązań, tak mi się wydaje. No ale my z Robertem właśnie strasz, strasznie tak pchaliśmy, żeby, żeby iść właśnie w tą stronę. I chyba, chyba, chyba my żeśmy też sprowokowali tą sytuację. <laughs> teraz na zakończenie polskiego okresu po raz kolejny zagrało krzycz. A teraz kolejne pytanie. Jak długo adaptowaliście się do życia w Chicago? E, już, już mówisz w Chicago, tak? tak już tak, tak, już, tak, już, tak. już tutaj. No więc co, no, to, to, to jest też taki dość trudny. No. No, też uważam, że bardzo dobre pytanie. To takie niby łatwe pytanie, Tomasz, ale, ale, ale, ale z drugiej strony nie jest łatwe pytanie, bo to wiesz, no słuchaj, to jest szok kulturowy. Nie? To jest, no kurczę, Chicago Miasto, gdzie jest najwięcej Polaków, tak, ale to też wcale tak nie ułatwia, wiesz, nie, nie by ułatwia, ale to też nie jest tak, wiesz, no, to jest zupełnie wiesz, inny klimat, nie? inna pogoda, to jest miasto wieczne, zimne. Te jezioro jest taki ma, wiesz, klimat, no, jest, jest super, jakieś ciepło, jest genialne. jak jest zimno, to jest zimno, to jest po prostu ten, ten chłód z tego jeziora jest taki bardzo, no fuf, się czuje w kościach, nie? I architektura też nie jest taka jak, jak na wschodnim wybrzeżu, gdzie, gdzie, gdzie po prostu, było, no to było... Pierwsze taki miejsce, w którym byłem przez parę miesięcy i to też tak ciężko porównywać się, też wiesz, no się przyczaić właśnie i do tej, i tej kultury, i wiesz, i do, i do wyglądu architektonicznego. ja też się uczyłem całość języka, to też nie, to też nie było tak łatwo, nie no i generalnie, wiesz, no to tak, ja powiedziałam mojej żonie, że tak trzy lata, cztery mi z was zajęło, żeby tak to, to miasto pokochać, nie, ale to tak nie było tak od razu, o super, wiesz, jesteśmy w najlepszym mieście i w ogóle tak, nie, nie. to był dość taki długi, długi etap, tak, tak mi się wydaje, że jest tak 3-4 lata co najmniej, wiesz, no ty, ty, tyle trwa, wiesz, taki wiesz, no, no czasami ludzie, wiesz, załapują szybko, tak, to jest to miejsce, ale to wiesz, no ja jestem też bardzo taki nostalgiczny romantyczny i wiesz, i Polska, Szczecin i tak dalej, to są też miejsca, które zawsze wiesz, no, są blisko moim, moim sercu, nie, to wiesz, to... jeżdżę co roku do, do, do Polski, bo, no bo to no, bo dla mnie ważne, to, to jest dla mnie bardzo istotne, no. Tak, tak a propos, w tym roku też byłeś? A, widzisz, Wow! No, takie no, py py pytania tu, tu w so, y No oczywiście, że chciałem być, miała być trasa jeszcze na wiosnę, ale to wiadomo, że na wiosnę to wszystko się do... tutaj z z z zaczęło konkretnie. Jesienią, owszem, ludzie latali, nie? Polacy już tam mi mówili, a możesz przelecieć tu, tam, niby kwarantannę zrobisz ale z szacunkiem też dla rodziców i w ogóle z troski, nie? po prostu nie było sensu, wiesz, to nie było sensu, żeby tak się wiesz, kombinować, nie? Dlatego nie. W moim przypadku, co, 8 godzin lotu, nie? I, I co, i później miałbym iść po prostu do, do, do moich rodziców, to troszkę takie nie, nie wiesz, nieodpowiedzialne zachowanie. A skoro już jesteśmy po drugiej stronie Wielkiej Wody, to może posłuchajmy czołowego artysty, swojego nowego miasta, który będzie bohaterem następnego pytania.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 Probably learn to die in this town Live here my whole life Nothing to do Sit around a home Sit around a home Stare at the walls Stare at each other And wait till we die Stare at each other Wait till we die Probably come to die in this town Live here my whole life There's kerosene around oczywiście Steve Albini i Big Black. No więc teraz dla ciebie, jako dla można powiedzieć już w tym momencie stałego bywalca studia Electrical Audio pytanie, czy Steve Albini jest chujem? No <śmienny> so, co, no to jest, no jest wow, um, powiem tak, um. Wiesz co, no, on tak, my, my, my, w naszym przypadku było tak, że my byliśmy troszeczkę takim taką ciekawostką w tym sensie, wiesz, no tu kolesie przy, wiesz, no, się przyrodzili z Polski, wiesz, no, tam już byliśmy parę lat, nie, ale że znaliśmy człowieka, który u niego pracował, bo, bo, bo, bo, bo pracowaliśmy wszyscy w, w, firmy, w wytwórni muzycznej Southern Records i tam właśnie. Oni tam była do, dobra konekcja ze Stevenem czyli on już o nas wiedział, ale to wciąż wiadomo, że to nie było ale super chłopaki i tak dalej sama sesja samo nagrywanie było, no było takie, wiesz, no, takie było taki wiesz było czekanie na, na, na coś takiego wiesz no spędziłem no wiesz można nagrać się z samego mistrza wiesz, w w studiu nie a, a sam taki efekt wiesz, no, pracy było no no, no profesjonalnie jest wiesz, wiesz mikrofony tam mną dwa słowa i generalnie wiesz no, no, taki pracoholik wiesz no i sam taki ten proces nagrywania taki był wiesz trochę sztywny można powiedzieć nie? ale z drugiej strony, no, wiesz, no to tak się tak się tak pracują tak pracują, no. no fachowcy, wiesz, no to, jest, no, no, no mówią, on, on jest mistrzem, jeśli chodzi o nagrywanie. I on ma ludzi, którzy tam są po prostu genialni. Wiesz co, y, to słowo słowo, słowo naha, ja myślę, że ja myślę, że no, to jest takie dość nie ten, nie, nie, nie, nie do końca trafne, bo to wiesz, no on jest chyba. Y, on jest też introwertykiem, nie? On chyba nie jest taką osobą, że ci będzie, wiesz, że to jest gaduła taka totalna, nie. Y, dlatego wiesz co, um, Um, no, który to, to mu zajęło, wiesz, bo, bo sama, sama, sesja, jakby z nami, wiesz, przy, przyjął Darin Darren Gray. Yy, on, on był w trakcie, to w ogóle była taka akcja z tym pianem, z, z fortepianem, pianem. Tam Steve mówi, że, że, że, że tam wiesz, no on był pewny swoich zasad, jak się nagrywa, i tam mówi, że, że to robi dłużej niż ten, niż ten wasz pianista. Jakiś taki tekst tak, tak, mu um się wyrwał, wiesz, a nie wiesz, że to był wiesz, Darien, nie? A, a oni się znają dość dobrze, ale to też mówię, tak nie było, tam wiesz, a tej Derin, tam się uściskał, nie, taki był bardziej wiesz. Cześć, cześć i wiesz, no i generalnie, mikrofony, wiesz, konsola i wiesz, i on, on ma sporo tych, takich magazynów ym, studyjnych do nagrywania, jakiś taki, no, nie, nie pamiętam teraz nazwy, wiesz, ja nie, nie wiem, czy w ogóle to jeszcze istnieje, bo no to było, mówimy z, o 2002 roku, nie? Czyli aż 18 lat, w zasadzie. Ale wiesz, on był w tym zaczytany, czyli, czyli facet cały czas studiuje, cały czas się, cały czas ulepsza, ulepsza swoją wiesz, Doskonali swoją wiesz, swoją swój warsztat. No i po prostu, no i no, no, no jest genialny nie? W, ty, w tym, co robi. Dlatego, wiesz, no, no to, i wiesz, już same, same, samo, samo, samo miksowanie było zupełnie inne. Wiesz? Steve się otworzył, pytał o Polskę, mówił o deserterze, już wiesz, no generalnie coś, coś trochę wiedział, tro, tro, trochę wiedział, ale tak się generalnie wiesz. No, no był bardziej taki już, już, już, już, już no. Zupełnie inny, wiesz, i cieplejszy, nie? Tam z, z naszym garowym, z Majkiem, tam, tam mieli takie ma, ma, małe spięcie odnośnie tam rzeczy, to wiesz. Mike, chłopak z Wino, i to no, wiesz, no, tak, on, on też tak aby a, a nie, nie traktował tak, jak my traktujemy, Europejczycy, nie? I to też takie było <śmiech> zderzenie, zderzenie światów, nie? Co, co generalnie było, było fajnym smaczkiem nie, tej całej sesji, nie? Ale tak mówię, ja, ja, ja bym zaprzeczał, bo. Jak żeśmy nagrywali ostatnio z Makosyka to album, nie ostatnio, jedna z sesji, już ta, chyba trzecia sesja już od, od to, to tego momentu, to było w 2019 roku, żeśmy nagrywali y, y, y, Balancing Tear z Makosyka I wiesz, i przyjął nasz przyjaciel z Polski, Sebastian, i wiesz, no i chciałbym z, wiesz, zobaczyć Steve'a i tak dalej, z zdjęcie, bo my, my pracowaliśmy w studio B, a on był w studio A. No i tam wiesz, Steve zrobił zdjąć zwiąt, z nim, tam wie za mnie parę słów i był bardzo miły. Czyli wiesz, no ja myślę, że, że nie, że, że, że to jest fajny facet. Nie no, wiesz, ja nawiązałem do wywiadu, który był w Korku i to było chyba około 96, gdzie indagowali basistę szelaka. Tego, Westona. No dokładnie, tak, tak, tak, tak, tak. A teraz zagra dla Państwa Makosyka razem z Hamidem Drakeiem. Oczywiście, rzecz nagrywana u Albiniego w studio. Zadajmy pytanie o Makosyka. Skąd nazwa się wzięła? Czy jest ona związana z Jarosławem Makiem, waszym wielkim polskim orędownikiem? Oj, dobre pytanie, wiesz, no słuchaj, no w, w ogóle wiesz, Jarosław Mak do, do mnie, do mnie pisał jeszcze wiesz, no parę, no, no dwadzieścia parę minut temu, wiesz, jeszcze przed tym jadłem, ale, ale ten. E, wiesz, no Jarosław, słuchaj, no gdy, gdy, gdybym go wtedy znał, kiedy ta nazwa powstała, możliwe, żebyśmy złożyli mu hołd i, i byśmy, byśmy tą, ten zespół tak nazwali właśnie od Jarka. Co oczywiście, wiadomo, Jark jest, jest, no jest naszym bratem takim duchowym, nas wspiera bardzo, bardzo, naprawdę, wiesz. No. Maku jest człowiek, który w za, za zawsze w nas wierzy i poznałem go dosłownie w tym samym dniu, kiedy mieliśmy kolację z Hamidem Drakeiem. I wtedy właśnie, żeśmy już rozmawiali o, o, o szczegółach odnośnie ewentualnej sesji lub koncertu, czyli mm. kolaboracji, to był ten, ten sam wieczór dostałem od Jarka Maka, e, Facebook Request, nie? czyli wiesz, czyli tak to było. Ale sama nazwa e, już mówiąc pokrótce, Brand, Brand, nasz, na, nasz e, tutaj też mój taki brat duchowy i w ogóle z, z, nim, z nim to robimy od chyba 13 lat mam na kosyka. On wpadł na, na tą nazwę, e, ponieważ był chyba na takim wyjeździe z, z, z, ze swoją partnerką wówczesną e, w Arizonie, wiesz, chyba tak. I tam właśnie były takie te lędy, Badlands, czyli to, to, to po indiańsku e, właśnie jest Makosyka i wiesz, było parę opcji na nazwy zespołu, ale ta była najfajniejsza. Może też ludzie po to po, podkręcili, że my, z Chicago, my mieszkamy w Chicago, to wiesz, to też nazwa od, od wiesz, e, mm wzięłaś się do od pierwszych Amerykanów, nazwijmy rzecz po imieniu tutaj, znaczy rzecz, na no, nazwijmy sprawy tutaj dokładnie, wiesz, tak powinniśmy to nazwać, nie? czyli wiesz, no i Indianie nazwali Chicago właśnie w ten sposób, nie, i, i jako syka mi się wydaje, że to właśnie mogło być, wiesz, e, no, no, czy Chicago i to, no, no może się tak skojarzył chłopak, no, ale, ale to fajnie brzmiało i wiesz, ja myślę, że tak zostało. Nie, nie, no fajnie, wiesz, ja w ogóle rozpuszczam plotkę, że to na cześć Maka. A, ale to dobra plotka jest. To, to, to jest, wiesz, to jest, no, to jest taki, no i też mówię też ten taki, wiesz, europejski, wiesz, poczucie humoru, takie, takie wiesz, nie, takie chłodnawe, wiesz, tutaj, tu komuś ten, nie, ale to jak najbardziej. To jest plotka, uważam, że, że jest super, bo żeśmy nawet nazwali utwór jest jeden utwór, który nagraliśmy na tej płycie i się nazywa maku. To właśnie było na, na cześć Jarka, bo tośmy wrócili z trasy i żeśmy już u, układali, układali motywy i to chyba powstawało gdzieś, chyba nawet w Krakowie jakiś taki motyw się nawinął, bo to też trochę było improwizowane i, i ten, to był taki zalążek tego utworu maku, wiesz, i, ta, i tak, to, tak to poszło. No to teraz niech zabrzmi utwór maku dedykowany Jarkowi. Amen. <laughs> Następnego pytania. Jak tam sobie radzicie w Chicago w tym smutnym, jak Polska 2020 roku? Ojej. No, no, ja chyba. Na, na każde twoje pytanie reaguję, ojej. No wiesz co, no to, jest, to jest taki, no. Uf, trudna, trudna sytuacja obecnie w sam, na całym świecie. Wiesz, to, to, to, to wszyscy my tutaj cierpimy, nie? No, Chicago wiesz co, e, ostatni koncert mieliśmy, to, to było to było, proszę Ciebie, początek, początek listopada. To dzień, dzień przed tym, kiedy, kiedy, kiedy Biden został ogłoszony jako, jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Czyli jeszcze takie było napięcie troszeczkę, takie, ta sytuacja była taka wiesz, niepewna. Byliśmy w Constellation, gdzie super klub, w ogóle piękny klub. Po, po to, kiedyś był tam teatr w Biden. Kiedyś tam nagraliśmy z ROB 15 lat temu, co najmniej, jak nie więcej. I, i oni tam dość robią dobrze. Mike Reed tam ma super w ogóle, wiesz, miejsce i w ogóle, wiesz, to wszystko zorganizowane, tam 25 osób mo mogło wejść wtedy. Yy, genialny w ogóle streaming, streaming on on online, wiesz, że, że, że ludzie, ludzie to, to mogą fajnie zobaczyć. Yy, tylko wiadomo też, też czasowa jest taka, że w Polsce, Polsce jest środek nocy, nie. Ale właśnie Constellation oni cały czas robili, oni noc, to wiesz, cały czas. Yy, to, pielęgnowali, żeby te koncerty się odbywały. Też inny, fajny klub też jazzowy, Elastic, też, też, też to robią. Może nie mają tylu kamer, takiego sprzętu do streamowania, ale też są aktywni. No i tam no wiesz, no, ludzie sobie radzą jej no, na różne sposoby. Nasz garowy Jacob, który też no, z nami był na większości prób, no to wiesz, no to. On tobą on, on, on gra, gra 5-6 razy w tych Teraz obecnie no, nie może nie? No, bo, no, wiadomo, bo, bo, bo są takie wymogi w, w stanie w stanie Irino, i że nie ma teraz żadnych imprez, nic. No ale on, oni grali przez całe lato, on grał w, w różnych czyzowych kombinacjach, grali na, na porczach, czyli na takich schodkach drewnianych tam z drugiej strony domu nie? grali w sportach i koncertów no, sporo na zewnątrz. My, my cały czas rob, rob, rob, robimy próby, tam jesteśmy trochę odizolowani czasami w tych maskach, to wiesz, to jest, to jest, to jest męka, nie? wiesz, no, na trąbce ja, ja, ja muszę zjąć maskę, żeby zagrać, nie? Brent jak śpiewam, to no, też musimy zdjąć, nie. No ale tak wiesz, no, kluby, no, kluby mają ciężko, to jest no, to jest bardzo takie, no, niełatwo. Nie, nie Boję się o MT Świetny też klub. Miejmy nadzieję, że, że, że, że, że, że, że nic im tam nie grozi, że, że, że, że, że, że dadzą radę. No i tak wiesz, no wszystko jest tak zawieszone. Czyli tak, no, no jest ciężko, kurczę. No. No, ale okazuje... trzeba, by, trzeba by, na mocno. No czyli okazuje się, że to samo. To samo, to, to, dokładnie. To nie jest tak, że u nas jest lepiej, u was gorzej. Jest, jest dokładnie tak samo, jest, jest, jest, jest mniej więcej ta sama, wiesz, strategia, wiesz, żeby, żeby mhm. da, bez, bezpiecze, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A powiedz mi, też jest obowiązek noszenia masek jako takich czy to z kolei jest tak, że kto chce to nosi, kto nie chce ma w dupie Jest obowiązek. Jest obowiązek. I, i ja też ja, ja, ja, wiesz no, w pracy, to, to, to, my, to my to my wiesz, to my musimy wiesz. To, to w ogóle nie, nie, nie ma, nie ma nie ma, nie ma, nie ma nie ma żadnych w ogóle wiesz tej tutaj... Jakiejkolwiek kwestii, nie? I też nawet mówicie, mówicie, dystans społeczny, nie? No, Social no. distance, tak, tak, tak, tak, no to, to, to jest jak najbardziej respektowane. Na ulicy no, lepiej mieć tą maskę w sklepach, w jakichś miejscach publicznych, to, to jest wymóg taki, no że po prostu jak, jeśli, jeśli ty, ty, ty jej nie założysz, no to na tym, słuchaj, jeśli jawne są w sklepie nie będziesz miała maski, no to ci powiem, że masz się założyć, nie? W ten sposób, że po prostu ludzie sami się pilnują, nie? I jest lepiej, wiesz, no to jest, no, słuchaj, no, ja też dzięki maskom i tej całej, takiej, wiesz, no, y, przesadnej higienie, no, te, te, też, też się mnie w sumie lepiej, wiesz, nie, nie, nie łapię tych celów wirusów, co zawsze łapałem, wiesz? No, c ja, ma, ja mam podobne objawy, to ja się zgodzę, że tak jest. No, że po prostu nawet jeśli to wygląda jak nie wygląda i to irytuje wszystkich, wiesz, ta maska, i wiesz. No ja, ja, ja czasami miałem takie dni, że nosiłem 12 godzin dziennie w pracy. Początek epidemii, kiedy ludzie bali się przejść do pracy, ja, wiesz, ja, ja, ja ja przyjąłem codziennie, wiesz, i ja nosiłem i, wiesz, i maskę, i, i, i plastikową tą, przełbicę, nie? Taka była akcja, wiesz, to, no, to nie było łatwo, tak się bójrz każdego dnia i, kurczę, czy, czy ja jestem chory, czy nie, czy ja przeżyję, bo to jeszcze też, też nie, nie wiadomo, co, co, co, co to było w ten sam początek, nie? No to prawda, no to, prawda. No, no to takie było, wiesz, no, uff, stres, no stres straszny, wiesz, takie no, stresujące, kurczę, nieprzyjemne. Też u nas, wiesz, dużo, dużo policji, później jeszcze, wiesz, Black Lives Matter, to, to też, to, wiesz, po śmierci w, w, w, w morderstwie, wiesz, w, w, w Minnesocie, wiesz, to też, na no, Chicago to, to też przyjęło to bardzo, tak wiesz, mocno. Nie? I to się, no, to się działo, się tutaj, wiesz, no, gdzie mamy próby bliską, Logan Square, tam jest taki, taki wiesz, taki, takie rondo, to mm -hmm. też. Tak, Pomysł, pomysł na płyty nazwy ronda. A tu to, to było za Szczecina, bo tam są ronda. No, ale no i tam wiesz, tam sporo było różnych takich, no, tam sporo różnych e, aktywist, e, aktywistów, którzy, którzy a tam bo od lat, jest taka tradycja, że tam zawsze, wiesz, ludzie protestują, wiesz, nie? E, różnego rodzaju rzeczy. I to wiesz, to jest bardzo blisko, są dwie przecznice od naszej sali prób, gdzie, gdzie wiesz, nie? czyli generalnie, trzeba, trzeba było przez to zawsze przyjeżdżać, nie? na rowerze, z trąbką albo, albo z mandoliną, albo, albo z czymś innym, nie? Coś to co się zawsze widziało i tam wiesz, no dużo policji generalnie, no, no, no było gorąco tutaj, wiesz, ludzie, którzy okradali sklepy, wiesz, no szyby szły, no to wiesz, no tak było coś jak z tych zdjęć, jak kiedy Martin Luther King został zamordowany, nie, tak, takie były tutaj, tutaj gorące takie, no, pff, momenty, no czyli wiesz, no... No zdarzają się w Stanach takie rzeczy, chyba regularnie tak. nawet... Oj, tak, oj, tak. No to jeszcze mówię, no to jeszcze ta administracja wreszcie, ja, ja za bardzo policję nie, nie, nie chcę z nami rozmawiać, bo to nie, nie chcę ludzi kierunkować i tak dalej. No ale no, oczywiście tam się ludzie domyślają, że wiadomo, że, wiesz, nie, że, że jestem zadowolony z wyników i tak dalej. Nie I się czuję o wiele, o wiele lepiej, że, że, że mamy zmiany w końcu, nie. Tak, no. No cieszę się, że wśród mieszkańców USA wygrał instynkt samozachowawczy, którego my tutaj, jak pokazały, wybory nie mamy. Ja myślę, że bez sok, że gdyby u was były wybory, y, Tomaszu, y, po, po amerykańskich wyborach, to, by, to, to, to, to byłby podobny re rezultat, wiesz? Ale że, hm, że po prostu jest taka, taka ślepa kopia tego, co się tutaj dzieje i też ja, ja to zauważyłem, jak byłem rok temu, wiesz? Tak po prostu no, za, za, dużo, za dużo widzę tej Ameryki w Polsce, który nie chce widzieć, wiesz, I, i, i to mnie czasami boli, wiesz. A teraz niestety musimy skrócić wywiad, żeby się zmieścić w formule czasowej. Niemniej jednak, jak pojawi się nasza podcastownia, to cały wywiad będzie opublikowany. No to teraz przejdźmy do końcówki wywiadu. Dobra, Przemysław, no. ja Ci dziękuję za wywiad. Super. Pozdrawiam Cię i życzę zdrowia i odporności. Bo to, Również to masz. No. No, i, no i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym roku. Dobrze, pewnie, pewnie, wiesz. Wielkie dzięki, że weź, znaleźć chwilę. Zawsze jest tutaj miło, miło słyszeć wiesz. E, ludzi, wiesz, rodaków i w ogóle, kurczę, no, no też tej fan, fanatyków totalnych. E, no, wi wiadomo, zdrowie najważniejsze tutaj też wszystkim życzę tutaj. Również ktokolwiek będzie to słuchał, to tak samo się z nimi z nimi dzielę i, wiesz, i przesyłam pozytywną energię. No, no, musimy to przetrwać, nie? I wiadomo, muzyka, sztuka to musi być cały czas rozpinagowany. Nie ma tak, żeby, że, że zostawiamy to teraz no, no, i czekamy, nie, nie. To musi być cały czas się rozwijać, nie? No i co? No i co? No, no myślę, że to zobaczymy, no. Do, do, do ruchu, do ruchowego. Ściskam, ściskam jeszcze raz, pozdrowienia Chicago. A dla Państwa jeszcze raz zagra na do widzenia Makosyka. Zapraszam.